3, 2, 1, 0. Ło, jak pierdykło coś. Masa krytyczna. Ale słysześ to? Słysześ to? to jak pierdykło coś? Słysześ? Coś wybuchło w ogóle. Co to było? Co to było w ogóle? To ja powiem, że tak, jestem Martin Lechowicz i ja mam, o jakiego ja mam z wyrzuta, ale mam wyrzuta. Mam wyrzuta, że trzy tygodnie nie nagrywam nic i jak to się stało? Jak do tego doszło? Analiza tego, jak doszło do tego, że przez trzy tygodnie nie było masy krytycznej pozwoli mi uniknąć tego błędu w przyszłości. Albo nie pozwoli. Ale przynajmniej zrobi wrażenie, że nie mam wszystkiego w dupie. No to jesteś wdupia. Yy, I że mi coś zależy bardziej, tak. Ale nie, nie, nie tak bardzo mi znowu zależy, bo. Masa krytyczna jest jakaś taka, jest taka nijaka trochę jest, bo ona nie ma formy, nie ma. Jeśli mnie ktoś zapyta for, o format, o tak się dopytam, że w radiu, w radiu, czy w telewizji, czy przy jakichś programach, to zawsze jest coś takiego jak format. I format. Format występuje. W dwóch przypadkach. Po pierwsze, kiedy ktoś, komu się wydaje, że zna się na komputerach, widzi, że coś mu wolniej działa, to wtedy robi format C. I wszystko sobie kasuje do zera, instaluje od początku, No co potem zajmuje mu pół, pół miesiąca roboty, yy, dokładnie po to, żeby dojść do tego samego miejsca, w którym i tak był na początku. No, no Bo to jest takie czyszczenie dysku, formatowanie i reinstalacja Windows, to są oznaki tego, że ktoś jest kompletnym dyletantem w kwestii informatyki, za to wydaje mu się, że się zna na temacie. Albo to może znaczyć, że ktoś jest już starym zgredem i nie zauważył, że jest rok 2011 i Windows 7 to już nie jest Windows 95, więc nie trzeba go instalować jakiś czas regularnie, bo to już właśnie daje dokładnie odwrotny efekt niż, niż kiedyś dawało. Także Taki, a jak widzę, że ktoś od razu go ciągnie do formatowania, czyszczenia, no trzeba instalować system. Ja widzę, że to już jest człowiek, z którym będę miał trudno, trudną rozmowę, no. Trudną rozmowę będę miał, no. I wiem też, że dobrze jest właściwie nawet nie zaczynać tej rozmowy bez odpowiedniej porcji znieczulenia, jakimś piwem czy czymś. Bo będzie mnie szlak trafiał, wiem, bo będę mu próbował wyjaśniać coś. Tajemnice systemu Windows od strony programisty tegoż systemu znaczy ja go nie pisałem, ale ja jak siedziałem w BBH, większość życia, pół życia, no nie większość. No i tłumacz człowiekowi, że nie, stary, nie kasuj dysku. Nie usuwaj plików z c Windows system po to, żeby zwolnić trochę miejsca. To nie jest dobry pomysł, stary, nie, to jest bardzo zły pomysł. A jak ci działa wolno system, to nie dlatego, że masz duży dysk dużej pojemności i zainstalowałeś dużo filmów. Bo filmów się nie instaluje. Tylko to, co siedzą tam pliki, to nie dlatego. Wyobraź dobra, no, no, Mój kuzyn wziął i wyrzucił wszystko i mu lepiej działa. No, dobrze, ale to ja nie o tym miałem mówić. Co to takie dygresje wstrętne są? No, taka jest już mesa krytyczna, że nawet jak sobie żadnego tematu nie przygotuję, to wyskakują mi zawsze te tematy, jak bombelki w wannie, w której siedzi człowiek mający wzdęcia. Tutaj należy się dźwięk. Za Fantastyczne porównanie, jeszcze raz nawet. Tak, i dzisiaj znów odkryłem, że o wiele luźniej mi się gada, jak zamiast wsadzić sobie mikrofon w statyw w zboczeńcu, to, mam, to go trzymam w ręce. No to też jest trochę zboczony obraz. Wyobraź sobie, trzymam mikrofon w ręce i tutaj tak robię do niego. Na nim jest taka gąbka, taka gąbka, bo, bo nie chce się zarazić niczym od mikrofonu. No jak wygląda człowiek, który jest tak, tak, tak przy ustach, trzyma mikrofon, taki i tak robi takie na przykład. No źle wygląda. Zboczeniec, mówię. Sami zboczeńcy wszędzie. Wszyscy podcasterzy to są zboczeńcy. Oni dlatego lubią gadać do, do ten, prowadzić podcasty i nagrywać, bo oni lubią trzymać ten mikrofon przy gębie. Bo ich tak ciągnie. Oni się ślinią do tego mikrofonu. Oni by se go chcieli wylizać. By chcieli. Ale wiedzą, że to jest za droga impreza, bo by musieli nie, wiem, na przykład czekoladą umoczyć ten mikrofon w czekoladzie, a potem se zlizać z niego ten syk mikrofon. To są wszystko zboczeńcy. To są chorzy ludzie. Trzeba leczyć. Tak, bo nawet jak sam pan generał powiedział. Jest tylko jedna logiczna odpowiedź. Tak, no to to, że są zboczeńcy. Dobrze, no ja zacznę już to coś mądrego gadać dla odmiany. W tym odcinku chciałem zwrócić uwagę wszystkich, że na projekt, który będzie miał miejsce od 1 lipca. Będzie. I polega on na tym, że jak ktoś jeszcze nie wie, nie słyszał, nie wiedział, to ja mówię, bo informuję wszędzie o tym, no, że projekt jest, tak. Projekt mój wisi na stronie www.polakpotrafi.pl i ja sobie wymyśliłem, już kiedyś miałem taki pomysł, a on się tak błąkał, błąkał, chodził jak smród po gaciach, aż w końcu Wyszedł i yy, bo okazja często powoduje, że takie pomysły się realizuje i okazją było to, że zagadałem do ludzi na stronie polakpotrafi.pl, a właśnie to oni do mnie zagadali, przesłali mi z trzy koszulki, w tym dwie za małe, ale to moja wina, bo podałem rozmiar, czy nie, przepraszam, nie jest moja wina, podałem dobry rozmiar, że M. Ale to nie było M, to... M to może było, jakbym miał 12 lat, to by było dla mnie wtedy takie M. Bo to jest kwestia tego, że jakiś Chińczyk robił to pod siebie chyba. Bo Chińczycy nie są rośli za bardzo i dla nich M to jest takie mniejsze. Nie wiem, zresztą, a może... Może ja nie jestem M. Może jestem takie delikatne L. Nie jestem M w ogóle. Ja jestem very me M. Ja jestem M. M jak Martin, no. M jestem. I to M przyszło i te dwie M były i one coś nie tak... Jest, ale, znaczy, nie dobrze wyglądam, trochę gejowato. Bo taki obcisły jestem, nie? Też sobie ubiorę tak na rower jeszcze. Jeszcze, jakbym jakieś getry ubrał, lepiej różowe, to by dobrze pasowało z tym zielonym, to było. Ale, no, nie jest tak źle, bo jak ubrałem sobie, jak sobie na to ubiorę coś skórę, taką czarną moją kurtkę stałą, to wygląda. Nie wiem, jak wygląda. Właściwie ja, ja nie patrzę na siebie, bo mnie to trochę brzydzi patrzej na siebie. I tutaj jest właśnie zaskakująca, yy, zaskakująca cecha życia. Na pewno ją przeżyłeś też. Jest taki efekt, że jak mówisz do mikrofonu i się słuchasz, to no, nie możesz siebie słuchać. Nie? I to samo, jak czasami patrzysz na zdjęcia, to nie możesz na siebie patrzeć, nie podobać się. Patrzyj na siebie. Ale z kolei nie jest tak, jeżeli chodzi o pierdy. Bo właśnie pierdy są... Odwrotnie działają. I to jest fenomen, jakiś niezwykły paradoks. Niezrozumiałe dla mnie, niepojęte, jak to się dzieje w ogóle. Bo pierdy właśnie... Swoje... Są fantastyczne. Bardzo ładnie pachną. I robią takie... Takie upajające są, nie? Natomiast czyjeś pierdy są obrzydliwe. I takie... W każdym możliwym sensie, że nie to, że jakaś perwersja przyjemna, bo nie ma. W ogóle są obrzydliwe i kropka. A swoje są niby takie obrzydliwe, ale jednak jest w nich coś fajnego. I to jest właśnie dziwne, że nie ma tak samo z głosem albo ze zdjęciami. Nie, na przykład człowiek też nie ma, że uwielbia na siebie patrzeć, a wąki, wąki by powąchał powąchałbym sobie bąka, ale patrzeć na zdjęcie nie. No i to też pokazuje, że no nie ma w ogóle żadnej logiki, jeżeli chodzi o ludzi. No gdzie tu się kierować jakąś logiką? No. Przecież tutaj masz zdjęcie, tu masz pierdy. I czym się to różni? Niczym. Ale jednak ludzie jedne chcą, a drugich nie. No. Jak nie wiem, jak mu się... Człowiekowi pokażesz zdjęcie Britney Spears, to się zachwyci. Ale jak mu y, każesz powąchać jak Britney Spears... Britney Spears... What the hell is her name? Britney Spears pierdzi, to już nie będzie chciał tego wąchać. No to co to jest za dyskryminacja? To, to ci się podoba, a to nie? Znaczy się tu jakiś sens i logika. Nie ma żadnej. I to samo odwrotnie. Jak pokażesz człowiekowi jego zdjęcie, wyjść ode mnie, nie chcę na siebie patrzeć, uh, ucieka. Albo nie puszczaj mimo. No ja nie mogę na przykład swoich piosenek słuchać, bo mnie to tak odrzuca. Więc yy, moje... nie słuchaj mi powiem, ale jak mi puścisz ze słoika mojego pierda, Byłem, uuu, uh, powiem. Ach. Wiecie, jak zrobię? To są takie przygotowane. Wiesz, jak zrobię? No tak. Ech, nie, nie powiem, skąd wyrwałem ten dźwięk. Ja mam tutaj dużo dźwięków przygotowanych i czasami tak się zdarza, że one pasują. No tak mi pasują, że normalnie. Tak. Dobrze. Więc wróćmy do projektu. Ja mam ten tu projekt i on jest na stronie www.polakpotrafi.pl Aha, i zaczynamy już o tym mówić. Skończyłem w momencie, kiedy mi przysłali, koszulki mi przysłali, przynajmniej garść długopisówca, co im jestem bardzo wdzięczny, bo zawsze gubię, a ich mam jeszcze, tu mam w kieszeni, aż, aż dotknę się, sięgnę, bo mam w tylnej kieszeni, wyciągając długopis, przy okazji mogę się podrapać w tyłek i to właśnie mniejszym uczyniłem. Bardzo przyjemne, bardzo polecam. Ja mam to napisane Polak Potravel i tem się to jest bardzo fajny pomysł zrobić takie długopisy. To robi takie fajne wrażenie, przyjemne potem. Człowiek no taki długopis nie wiem, wiecie, jak to jest tanio zrobić takie rzeczy. I Ja nie zrobiłem, no nie bo ja się zajmuję nie wiem, wszystkim takim merytorycznym, ale ja w ogóle nie myślę o jakimś marketingu tam. Tu długopis zrobić tutaj koszulkę w ogóle koszulek żadnych nie dam. Ileś rad robię tak, odwyk kom robię, kontestacja to, to robię z kimś, kto się bardziej zna, to, to się nie liczy. Ale Martin Lechowicz, kom, albo i nawalony, kom, zwłaszcza nawalony teraz. I żadnej koszulki nigdy nie zrobiłem, ani kubka, ani długopisu, ani nic, no. Ja jestem jakiś pogrzany, a potem mówię, że no nikt mi nic nie kupuje, no. Nie, no nie mówię tak, bo, bo ja i tak nic nie sprzedaję. Ja jestem jakiś syk, I'm syk. Jakbym był w Stanach, to by mnie na leczenie wysłali, bo zawsze jak ktoś w takich okolicznościach to pierwsze co robi, jak ktoś go zna, to robi, że koszulkę z napisem w jakimś ziś Albo daje, albo coś, no. No trzeba mieć te koszulki. Głupio tak bez koszulki. Co ja oferuję ludziom, jak nie mam koszulki? Zrobię koncert i zaśpiewam, a potem ktoś chce koszulkę i co? No ja nie mam, mogę mu dać z tą, co mam na sobie, bo ja innej nie mam. No to, to nie daję koszulek, bo też chcę mieć jakąś. Swojej nie tam. No i co jeszcze? I, I kubek, i długopis. No więc ci ludzie z Polak Potrafi mi się bardzo spodobało to, że to mają. Mają to. Bo oni nie mają takiego, wiecie, takie polskie podejście i to ja się tym zaraziłem chyba. Nie, ja się nie zaraziłem, ale znaczy, zaraziłem się jakbym mały, ale już się wyleczyłem trochę. Bo dużo z Amerykanami. Gadałem, to mnie, to mnie wyleczyło chyba. No ale to podejście takie polskie, staropolskie polega na tym, żeby nic nie dawać, nic nie dawać, wyrwać wszystko, ostatnią poduszkę spod głowy, zabrać, zabrać, zarobić, zarobić. Jak Im więcej się weźmie to ten, a to zawsze długopis to taki koszt, przecież zrobić długopis z napisem, nie wiem, nawalony kom, nie zrobię, bo to mi szkoda, wydań. No. No i to to jest jedna powód. A drugie to jest, że mi się nie chce. I to jest właśnie u mnie, że mi się nie chce. Kto by chciał długopis z napisem Jestem nawalony? Bez sensu w ogóle. Albo nie wiem, jestem co pchłom syfilisem, albo nawalony.com. Oni mają przynajmniej takie logo. Ja nie mam żadnego logo. Ja mam przynajmniej jakieś logo. Masa krytyczna, czy ona ma logo? Ona ma taką czachę. To, to nawet nie jest logo, to jest takie z ostatniej chwili. Takie było, jak powstało logo masy krytycznej, i czyli czacha. No było powstało tak, że podrapałem się w głowę i wymyśliłem pierwsze co mi przyszło do głowy i co nie wymaga pracy. Zerżnąłem jakąś tam czachę z Wikipedii, bo tam jest Creative Commons i je buddy poszło, koniec. No, a ludzie z Polak potrafi, o, to na pewno dumali długo, wymyślali, że coś tam z tego. Firmę zatrudnili. I zrobiłeś takie logo. O, właśnie teraz widzę, bo jak nie, właśnie to nie zwróciłem uwagę, że to jest logo. Jakie logo ma firma Polak potrafi.pl? Ma tak, ma kwadracik pomarańczowy, z białą obwódką, obwódką, a w środku jest ręka, która kciukiem w górę pokazuje, że, yo, man, że, ok, it's gonna be good, pokazuje. I ta ręka tak mówi, ona tak do mnie mówi, do ciebie nie mówi, bo ty nie masz wyobraźni, to tylko widzisz rękę, a do mnie ona mówi, ona krzyczy na mówi, yeah, baby, yes, let's do it, baby, to mówi do mnie. I ten kolor pomarańczowy, on to jeszcze podkreśla i mówi Cool, man! Listen to this hand! Mówi ten kolor. A, I nie wiem, co właściwie jeszcze mówi, na przestał. I oprócz obok tego jest o tło zielone, projektu jest zawsze. Tutaj zielony Polak potrafi i ja Polak potrafi, nawet jakaś czcionka chyba. Więc ja takich rzeczy nie umiem! Help me! Help me somebody! Somebody help me! Give me a logo, I need a logo, I need it, I need it. Masa krytyczna, żebra o logo. Nie, to zaraz masa krytyczna Nawalony kom potrzebuje logo, potrzebuje logo. Nawalony kom, pewnie każdy potrzebuje logo. Jak nie masz logo, to cię nie ma, to nie możesz w ogóle nic zrobić publicznego. Jaki jest w ogóle sens cokolwiek robić bez logo? To jest takie głupie, to jest tak jakby iść na grzyby bez koszyka, no. Idziesz, będziesz zbierał grzyby i patrz, o ile grzybów, ale mam podzenie, no dobrze trafiłem, a potem sobie przypomnę, że przecież kurde nie mam koszyka, to gdzie ja to wsadzę? I po to jest logo i tytuł i domena, jak ja bym wiedział o tym parę lat temu i miał te długopisy przede wszystkim, to dzisiaj bym się mieszkał w Anglii, bo bym już mógł zapłacić za wynajęcie czegoś, a na razie nie mogę zapłacić, bo nikt nie kupił ode mnie długopisów, bo ich nie ma! A nie, że, że ja bredzę. Nie, to źle. Bo długopisy to są do rozdawania, tak żeby ludzie mieli fajnie. Żeby im robić dobrze, bo ja lubię robić dobrze ludziom. Bardzo lubię. Ja, może tobie się to nie podoba. Może jakieś skojarzenia. Może ty nie lubisz robić dobrze ludziom. To znaczy, że lubisz im robić źle, tak? Ty, chamie, ty. Powinieneś robić dobrze ludziom, bo to jest bardzo przyjemne. Ja chcę robić dobrze ludziom długopisem. Na przykład, zwłaszcza dziewczętom lubić, robić dobrze długopisem, bo dziewcząt jest zawsze za mało, zawsze jest za mało, zawsze. I to nie jest wcale dobrze, że teraz masy krytycznej słuchasz ty będąc mężczyzną. Ja wiem, że się tutaj pomyliłem w niektórych przypadkach, ale... To nie słuchaj tego, jeżeli nie jesteś mężczyzną. Akurat teraz, właśnie, ja bym tu chciał. Powinny być może dwie masy krytyczne i, i zrobić tak, że jak zami, zanim puścisz play na stronie, zanim coś ściągniesz, to takie pytanie: jaka jest Twoja płeć? Albo nie, że co masz między nogami? Bo niektórzy są bardzo prostymi ludźmi i mają trudności z odpowiadaniem na pytania, zwłaszcza maturzyści tegoroczni. To nie będę im pytał o płeć, bo po, co to jest płeć? Będę musiał tłumaczyć. Albo, co masz między nogami? Co to są nogi? Nie, już bez przesady, no tyle to wiedzą. Yy, i, I ten, i w zależności od odpowiedzi zrobić dwie wersje masy krytycznej, Jedną delikatną i pełną uczuć rozmawiania o relacjach. Może taką masę. Ja co jeszcze? No, nie wiem. Jakie są, właśnie ja nie umiem robić dla kobiet czegoś, bo ja ich traktuję jak ludzi, a to trzeba ich traktować jako osobny gatunek, żeby dobrze wyszło. Kolorków dużo i miło, i misie, i przytulanie, albo co? Ja, ja nie wiem w ogóle, co ja, ja nie wiem, nie wiem, no. Nie. Ale może po prostu ja nie lubię tylko tych kobiet, co nie mają poczucia humoru, bo jak mają, to im to wszystko jedno. To wszystko jest fajne, byle śmieszne, nie? E, byle śmieszne i niezbyt obrzydliwe. A ja wiem to, co chodzi o te obrzydliwości jeszcze. dlatego jak, człowiek, jak kobieta usłyszy taki dźwięk, usłyszy, to ucieka, to się oburza. Dlaczego? I to przypomina to, że sama tak robi. A jeśli to bardzo nie podoba, że ona tak robi, nie. Jeśli nie podoba, to nie to, że to robi, bo ona to lubi robić. Każdy to lubi robić. Byle było. Byle tego nikt inny nie słyszał. Jeśli nie podoba, to, że ktoś usłyszy, a nie to, że ona tak robi. Tylko, że ktoś usłyszy. I jeśli to kojarzy, jak ktoś tak robi ostentacyjnie i się nie wstydzi, że taki jest, że jest człowiekiem, bo ma odbyt, to. To ona mówi. Ona mówi tak, że. Jak tak słyszy, że no. Ja. Ja odbyt? Ja? Nie. Ja nie. Ja nie, nie. Nie, nie tak mówi. Nie wiem, coś mi się trochę. Odwodniłem się troszeczkę i mi się coś pierniczy dzisiaj za bardzo. No wróćmy do tego, może projektu jednak coś, bo straciłem wątek w ogóle uleciał całkiem. Ja Janie, przynieś onuce! Takie yy. śródodcinkowo powiem, że najlepiej jest masy krytycznej słuchać na słuchawkach w iPodzie albo w mp trójkowym kowym odtwarzaczu albo w telefonie, albo czymkolwiek, co się ma ze sobą w drodze i do czego są podróżone słuchawki. Można i słuchać w korku, bardzo dobrze się słucha w korku, fantastycznie fenomenalnie. W autobusie się dobrze słucha, z tym, że czasem można się człowiek zaśmiać i, i to tak się z, zwraca uwagę innych na sobie i nie się patrzą, z czego się ten głupek śmieje, bo, bo podobnie jak kobieta słysząca pierdy, przypomina sobie zbytnio to, że jest pierdzącym człowiekiem, to tak samo ten człowiek przypomina sobie w autobusie, że jest ponurym zgredem, jak widzi, że się ktoś inny śmieje, nie? I to tak samo. Znaczy ta kobieta sobie może przypomnieć też, że ona ma, ją to denerwuje, ja że sobie przypomniałem, co ją może denerwować, no, sprawa kobiety. Ją to denerwuje być może, że widzi kogoś, kto ma dystans do smrodu, a ona nie ma i dlatego ją to tak drażni. Bo to tak ludzi drażni, jak widzi kogoś, że ktoś nie ma z czymś problemu, a ty masz. Nie? Że ktoś jest bogaty, a ty jest... Nie. Jak, że ktoś jest szczęśliwy, to ty... a ty nie. I go to wkurza i on chce dać w mordę od razu. Albo przynajmniej pokrzyczeć coś na coś tego. Albo poszukać w nim wad, albo się pooburzać. No tak jest w człowieku. No. I co zrobić? Nic, no trzeba o tym pamiętać. Pamiętaj, trzeba o tym żeby wiedzieć, jak człowieka wkurzyć albo kiedy go nie wkurzyć, bo czasem się opłaca, a czasem nie. Opłaca się, jak prowadzisz show typu masa krytyczna, bo jest wtedy ciekawiej i się coś dzieje, ale nie opłaca się, jak idziesz do urzędu załatwić co meldunek, bo wtedy ktoś się wkurzy i ci nie załatwi meldunku, bo nie masz książeczki wojskowej. A to nie jest żart, bo rzeczywiście w Polsce, żeby móc gdzieś mieszkać, to musisz mieć książeczkę wojskową. A ja chyba zgubiłem i już nigdy nie będę mógł nigdzie mieszkać w Polsce. Chyba, że się zmieni prawo i zniosą meldunki, które już są od kilkudziesięciu lat z samego środka PRL-u. Ale nigdy się chyba już nie zmieni w Polsce prawo i zawsze będą te debilne meldunki aż do momentu, jak w ogóle wszystko się rozpadnie i wszystko szlak trafi i w ogóle się już nikt nie będzie przejmował niczym, żadnej meldunkami, bo będą dużo gorsze problemy. Na przykład, gdzie kupić chleb? Albo skąd wziąć kartki na cukier? Albo różne takie... Ale to już jest zupełnie, proszę pana, zupełnie inny temat. Świat cały z wisami. i byłem przekonany, że teraz już to będzie ten moment, kiedy pan zacznie śpiewać, ale pan nie chce, pan odmawia śpiewania. No cóż zrobię, nie mam innego pana, co gwizda lepiej niż ten pan, co teraz gwizda w tle. Więc ja wrócę do projektu, bo już 22 minuty nawijam. Może stoisz w długim korku, ostatnio w Warszawie są takie długie korki. Takie długie, że nawet już motorem mam trudność przejechać, bo ja ostatnio chciałem skręcić w prawo. A tam mi autobusy stoją na prawym pasie. No autobus już jest taki duży, że go nie ominę. No co ja mam zrobić? Na dach wskoczyć już? Czy co? Już niczym nie da. Rowerem tylko. No to będę jeździł rowerem, a nie motorkiem. Już nawet motorower się nie przyciska przez te korki. No więc jak siedzisz w tym korku, to ci się całkiem nieźle słucha. No, no co masz innego do roboty? No może jeszcze gapić się przez okno na przechodzące dziewczyny w krótkich sukienkach, Czy czymś, co one tam mają na sobie, a może się zdarzyć taka co nie ma nic w ogóle na sobie, no to wtedy to na pewno nie ma sensu słuchać masy krytycznej, bo są ciekawsze sposoby spędzania czasu, rzeczywiście. No, co tym jesteś w samochodzie, nikt cię nie widzi, jak masz takie są takie przyciemniane szyby z zewnątrz w samochodach, a od środka nie, tylko z zewnątrz, całkiem sprytne, nie? O, teraz pan śpiewa, teraz. We'll watch Ja sobie przypomniałem, że kawału sobie nie przygotowam znowu. Dzisiaj to taki luz jest. jest Ewidentne jest ISO już wszędzie. ISO, panuje. ISO, nie wiesz co to jest ISO? To jest internetowy sezon ogórkowy. ISO. No i co to jest? No to... no ISO, no. ISO i co polega na tym, że yy, że nikogo nie ma w internecie i się nikomu właśnie nic nie chce. To jest gorsze, że tam nikogo nie ma, ale się nikomu nic nie chce, się nic. Nic się nie chce, nic, nikomu. Nikomu nic, nie chce się nic, nie chce się nic, nikomu się... się, nie, się, się, się, się nie, chce. nie chce, nie chce, nie chce, nie chce się nikomu nic się nie chce... nic się nic, się, nie, bla, bla, bla, nie chce się, dupa, nie chce się nic, nikomu nie, nikomu się nic nie chce, nie chce, nie chce. nie no i mówię właśnie to, to jest to ISO, nie? to jest, to jest ISO, to jest to idiotyzm taki to jest bez sensu w ogóle już to jest. i no i co się w związku z tym, no w związku z tym no, likwiduję wszystko po kolei już się zmieniam. w syndyka masa, masy upadłości i tak zlikwidowałem już do tej pory no na razie zlikwidowałem felietony poniedziałkowe okiem chrześcijanina, już nie będzie oka chrześcijanina bo wszystkie inne oczy chrześcijanina są zajęte czym innym i żadne no oko nie chce patrzeć, a to, co chce patrzeć, nie chce pisać. Nie mam co przeczytać. Dlaczego chrześcijanie nie chcą pisać nic fajnego, luźnego, takiego do poczytania dobrego? Że kurde, jak mają o czym pisać, to nie umieją tego pisać, a jak umieją, to nie są chrześcijanami. Przeważnie nie wiem, co to się dzieje z tymi ludźmi, no? Co to się w ogóle dzieje tu? To się wyprawia na tym świecie. Straszne to jest. Dobrze, to ponieważ czas przyszedł na to, żeby powiedzieć w końcu coś, to ja powiem o tym projekcie. Projekt Droga Wojewódzka 666. Czy ktoś szukał tej drogi? Już? Nie? Nie? No to poszukajcie. Eee, a i na mapie, bo można czasami znaleźć... Jak, znaczy nie każda mapa ma opisane te drogi, ale ma, ją niektóre mam No i z droga wojewódzka 666, dlaczego mi się... No nie wiem, bo mi się skojarzyło to po części z, pro, z filmem, który lubię. Się nazywał film... Jak się nazywał ten film? Interstate 60. No, to, to podobna rzecz trochę do Interstate 60, ale w Polsce nie ma Interstate, tylko autostrad nawet za bardzo też nie ma. No, chyba, że liczymy te, co trzeba je remontować co 3 lata. A to trudno nazwać w ogóle autostradą, jeżeli coś, co, coś trzeba remontować co 3, lata, co to za autostrada była? Taka tymczasowa chyba tylko. No i interstate, no to nie, no w ogóle nie ma state, po prostu to jest jeden state. Co? co? In, inner state może by było. Więc yy, nie ma interstate, więc jest droga wojewódzka zamiast tego. No i też nie ma 60. 60 to się tak nie oznacza. Wojewódzkie drogi się oznacza sześcioma cyframi. No to jest taka. I Interstate 60. A właśnie, ja mam tutaj muzykę z filmu Interstate 60. Czy ktoś może widział ten film? Czy komu się każe ta muzyka? Posłuchajcie. to bardzo dobry podkład teraz do rozmawiania o projekcie Droga Wojewódzka 666. Na czym polega pomysł? Jak już powiem, już mówię, bo fajny jest i mówię, kiełkował mi kiedyś, a okazja w postaci Polak potrafi, sprawiła, że będzie teraz rzeczywistością, Na no to wychodzi. Jak się uda. Na tym polega, żeby jeździć sobie po różnych miejscach w Polsce i pisać opowiadania. Pisać opowiadania na no podstawie tego, co mi tam zainspiruje w tej drodze. Czyli no tak jak mniej więcej, jak na filmie Interstate 60. tylko że tam gość nie pisał niczego tego przeżywał, sobie się uczył i w ogóle. A ja bym chciał pisać, bo ja pisarzem jestem i mi się chce pisać, opowiadania ostatnio mi się chce pisać, śmieszne, różne, inspirujące może, a może zaskakujące, głównie rozrywkowe, a ja, dla mnie to jest ważne, żeby człowiek zawsze mu się dobrze czytał a przy okazji ja mu coś chcę powiedzieć tam, albo zwrócić uwagę, albo coś, ale to jest przy okazji, ale ten, dla mnie ten, kto czyta, jest najważniejszy. I to jedno założenie sprawia, że jestem cholernie dobrym pisarzem. Ale <śmiech> to nie dlatego, że ja jestem dobry warsztatowo, bo jestem średni warsztatowo. Nie dlatego, że używam dużych ilości barwnych słów, bo, bo mógłbym, ale ja nie chcę nawet. Celowo nie chcę, używam jak najprostszych słów. E, po to właśnie, żeby każdy mógł zrozumieć sobie, a nie siedzieć ze słownikiem nad tekstem poza tym większość ludzi już ma trudności z czytaniem bardziej zaawansowanych e, tekstów, no więc mówię, ja lepiej prościej jest. E, tak, no więc dlaczego ja jestem dobrym? Nie dlatego, nie z tych powodów, że jestem dobry, dobry. Jestem średni, ale dobry jestem dlatego, że ja zawsze patrzę na czytelnika. Dla mnie ten czytelnik to jest ktoś, komu ja chcę zrobić dobrze. Dzisiaj dużo za tym robieniem dobrze. Wow! No. I żeby on się dobrze bawił przy tym. Żeby miał fajnie. Że mu się fajsz. I tak napisałem teorię portali, z tą myślą cały czas. Mimo, że pisałem 7 lat i tam na początku pisania to jeszcze aż taki nie byłem dobry, bo ja tak różnie myślałem, bardziej pisałem, zacząłem pisać, bo mi się chciało pisać, w ogóle się nie zostawiałem. ale potem coraz bardziej w trakcie życia w ogóle się uczyłem, że to fajnie jest ten słuchacz jest najfajniejszy. To jest fajny. Ja chcę zrobić tak, żeby mu było fajnie. No i właśnie tak środek książki się coraz lepszy robił, a końcówka jest też bardzo dobra. Końcówka w ogóle jest. Na... Stop. w ogóle rzadko kiedy w książkach są końcówki ostatnio, a ja mam końcówki, bo to jest opowieść, jednak to jest opowieść, mi chodzi o opowieść, ma być fajnie, ale książka bez zakończenia to jest bez sensu w ogóle książka, których jest właśnie większość, no więc mówię i ja chcę napisać opowiadania i dlaczego chcę jeździć przy tym, no bo wakacje są fajne do jeżdżenia po pierwsze, to bym sobie pojeździł, ale tak? po drugie, bo odkryłem hostele, taki nowy świat hosteli, tam jest od cholery różnych ludzi, Przyjeżdżają z tego świata i się tam spotykają w common room, gadają ze sobą i tak opowiadają różne historyjki. I, I to jest strasznie inspirujące, ta różnorodność różnych przeżyć, różni ludzie. I to może tyle pomysłów, to tyle pomysłów właśnie wali do głowy potem, ale fajnie. I po, po następne, jak się siedzi w domu, to naprawdę jest trudno opisać, bo to jest tyle rzeczy do roboty. Jeszcze u mnie, jak ja prowadzę tyle projektów naraz, Dostaję kilkanaście, nie wiem, kilkadziesiąt raczej, maili dziennie i tyle rzeczy zawsze. Można tu dłubnąć, tę dłubnąć i po prostu się nie można skupić na pisaniu. Jak jeżdżę, to jeżdżę. To mam tylko netbook, nie mam telewizji, filmów, niczego. Siedzę, piszę, ludzi spotykam, coś no, takie. No, to może być trochę trudne dla mnie, ale ja się poświęcę trochę. A dla własnego zdrowia też... Ale faktycznie jest trudne, jak się ma tutaj wygodnie siedzę w fotelu, to zaczynam mikrofon przy mordzie, oblizuję sobie co jakiś czas i w e, sobie film mogę puścić, tu podcast jakiś. A tak, to co? Będę jeździć w co chwilę w jakimś innym miejscu. Jedyna rozrywka to jest netbook, na którym i tak nic nie ma ciekawego, bo i tak jest po to, żeby tam pisać. No, ale, ale to będzie fajne właśnie. Właśnie nie wiem, co to będzie, no. Ale to jest tym bardziej fajny projekt. Fascynuje mnie to. I dobra, i tak jest projekt, no i koniec projektu. Eee, tak. No i co, zbieram sekasę kasę na ten projekt na stronie www.polakpotrafi.pl I już się uzbierało sporo, a jeszcze jest, jeszcze jest trochę czasu. Jeszcze 20 dni jest z hakiem. Eee, się będzie zmniejszać. Ale teraz, dzisiaj, tu jest 20 coś tam dni. I już zostało niedużo. Już chyba zebrał się ze 70%. No, że jak się zbierze dopiero, to ten projekt się uda. Dopiero wtedy. Wcześniej się nie uda, yy, bo no, wszystko będzie odwołane. Tak to działa. I to jest bardzo fajne, bo, bo ja też wiem, czy ludziom się podoba pomysł, czy nie. Jak się nie podoba, widocznie jest za słaby i za głupi, to po co ja to mam robić? I ja chcę zebrać, nawet bym se mógł dołożyć już tą końcówkę. Nie? To jeszcze jest dosyć duża końcówka? ale w miarę bym sobie już mógł dołożyć tą końcówkę, ale nie chcę jej dokładać, bo ja chcę się przekonać, czy no to jest tyle, co sobie wyjczyłem, co jest potrzebne, takie minimum. Jeżeli się minimum nie uzbiera, uważam, że nie powinno się realizować żadnych projektów, jeżeli się to minimum nie uzbiera, bo to oznacza, że to nie będzie dobry projekt. On nie ma szans, bo ludzie nie będą chcieli za to płacić, bo ludzie dają pieniądze tylko tam, gdzie naprawdę im się coś podoba. No, I widocznie im się tutaj naprawdę coś podoba więc stąd wiem, że to jest fajny pomysł i tylko tak, jak chcę realizować, bo kurde, naprawdę człowiek ma w życiu tak mało czasu, że dużo mam pomysłów, no, ja mam strasznie dużo pomysłów, ale nie mogę wszystkiego realizować, nie jestem w stanie, więc muszę jakoś sobie mieć sposób na sprawdzenie, który pomysł może być fajny, a który jest kompletnie do dupy, tylko się wydaje, że jest fajny. I to jest ten sposób. Dlatego ja mam, życzę tym ludziom z Polak Potrafi PL, żeby im bardzo wyszedł ten projekt, żeby coraz więcej ludzi tam się do tego przekonywało, tych, co chce wspierać projekty i tych, co chce je robić, bo to jest naprawdę fajny sposób, no. Żeby najlepsze rzeczy, najfajniejsze się, ten, się promowały, a te głupie, żeby odpadały. Odpadanie projektów to też jest dobre. No, bo się zwalnia miejsce na coś lepszego. No tyle, rzekłem, no. I te dźwięki zapowiadają, że kończyć już zamierzam i muszę się, jak wiadomo, wstrzelić zawsze w końcówkę, bo to jest na żywo wszystko nagrywane. I ten projekt, tym projekt tym żyje powiem. Ten projekt w ogóle, ja dla tych co nie wiedzą, to, to działa tak, że ktoś wesprze. Im więcej człowiek da, tym więcej mu wyślę różnych fajnych rzeczy w trakcie podróży i potem. No, tak w sumie, w sumie. Można dostać widokówkę z tego, specjalną, to nie że jakaś taka, byle jaka gdzieś tam kupiona, tylko ja właśnie projektuję teraz sobie, wymyślam jaką zrobić widokówkę i żeby osobną, taką unikalną, jedyną na świecie widokówkę z czymś, co nie wiem jeszcze, może narysuję tam coś na niej, nie wiem, taka widokówka, widokówka. No i tą wyślę i pieczątkę z napisem You are so special też, albo czymś tam. I książkę oczywiście i to opowiadania z trasy i różne niespodzianki. To zależy, jak będę miał trochę nadwyżki czy coś, to, to różne niespodzianki też powyżej. No, można liczyć na to. I to jest strasznie fajne, no. Podoba mi się to wszystko. Wszystko mi się podoba. Jestem so excited, no. I'm so damn excited. Damn it, I'm so excited. Do końca sprawdzam, właśnie wlazłem na stronę polakpodrawi.pl widzę, że zostało postęp, jest 72%. Uhu! A do końca 21 dni. Czyli zebrałem 70... Procent w tydzień. No, czekajcie w ile zostało. Bo to osiem, 28 dni całe, cały czas zbierania. Dostało 21 i, i już, już 30, brakuje. ale to jest to jest ta łatwiejsza połowa. Ta co do tej pory. A w ogóle to jest minimum, tak? Naprawdę przydałby się trochę więcej niż tam minimum. Ale nieważne panie! Zresztą, że się uzbiera, no. Nie no, musi się uzbierać. Musi się, bo się już przygotowuje. No po co się ja mam przygotować, jak się nie uda? I patrzę na inne projekty, inne projekty, whipi, wygrywam, mój jest najbardziej do tej pory, największy postęp jest, jestem popularny, ale ja, mam najlepszy projekt po prostu. Po prostu, kurde, jak Martin coś zrobi, to nie ma, nie ma wuja we wsi. No nie ma we wsi wuja. I do tej wsi ja też przyjadę, zapytam, dlaczego nie ma tego wuja we wsi? Kurde, to jest dobry pan z napadania. Pytanie, dlaczego nie ma wuja we wsi? Coś, kurde, niech ktoś to zapisze, niech ktoś to zapisze, a w ogóle co do zapisywania, to ja sobie kupiłem taki, też na podróż od razu tak z myślą trochę, taki długopis, co sam zapamiętuje to, co pisze, i że nie trzeba mieć kartki, nosić ze sobą papieru tyle, tylko on tak piszesz, piszesz i on cię zapamiętuje, pyk, do komputera i masz stronę, notatek, no, w tym, co to przerabiasz można tekst albo coś, no więc sobie takie kupiłem, ale nie mam tego, bo kupiłem, a to dziadoswo było uszkodzone coś. No i dupa. No i nie mam, i nie mogę zapisać, nie mogę zapisać e, ty pomysłu na to, że nie ma wuja we wsi i, i to mogłoby być niezłe opowiadanie. Myślę. Takie w ogóle na boku. W ramach ćwiczeń może machnę. Dlaczego nie ma wuja we wsi? Dobra, nie, nie, trochę takie brednie, ale to właśnie fajne są, takie absurdalne. O ile się dobrze zrobi. No, to ja powiem, że o, liczę jeszcze na to, że uda się tym, temu gościowi, co wymyślił projekt na tej stronie, w ramach sztuka, zbudujmy wspólnie bęben Tidrum. Bo też im się chyba dorzuciłem, z tego co pamiętam. I że chcą zrobić dla domu pomocy społecznej takie bębenki. I zbierałem sobie nie, nie tak dużo potrzeba, tysiąc złotych czy coś z hakiem. No to połowę już ponad mają. Jeszcze zostało 11 dni. No kurde, no dorzućcie się, dajcie bębenek. I fajnie, ja nie to robią dla takich dzieci, czy tam pobębniły i jak ktoś coś da, to może nawet można dostać taki jeden bębenek, jak dużo. No i to fajne, fajne. Znaczy, ja nie wiem, jakim cudem im wyjdzie tak tanio zrobienie tych bębenków, ale mam nadzieję, że serialistycznie policzyli. No właśnie, bo coś za tanio to wychodzi. Naprawdę, coś za tanio. No ale, ale nie wiem. No, mam nadzieję. Dobra. To tyle. To było, Martin Lechowicz mówił. Ale zaraz, bo co ja tu mówię? Ja w ogóle tutaj nie mówię najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ten projekt będzie pełen życia, bo podczas jazdy ja tu będę wszystko nagrywać. Nie ma to tamto. Nie ma, że będę nie nagrywać. Będę nagrywać, muszę nagrywać. Ale będę nagrywać dźwięki, relacyjki, relacje. Nie wiem, może wywiady z co dziwniejszymi ludźmi. No, ale możliwe, że w różnych językach też. Tak. To ja tu będę zapraszać na stronę www.masokrytyczna.com. No to więc, jak ktoś chce wiedzieć, co się dzieje z projektem, to gdzie? Gdzie szukać? No to wchodzić jakiś czas na stronę www.nawalony.com. Bo tam jest centrum mnie i tam będzie zawsze jakiś link gdzieś. Się sobie z... Będę robił stronę projektu gdzieś tam. Taką osobną taką, żeby tam były wszystkie relacje. Ale masa krytyczna i relacje z projektu to będzie jedno i to samo na czas wyprawy, czyli można po prostu słuchać masy krytycznej. Se. Bo, bo i tak będę tam... To nie będą jakieś osobne tematy. No jakie mogą być lepsze osobne tematy, kiedy jeżdżę po całej Polsce motorowerem, od hostelu do hostelu słucham fajnych historii i piszę śmieszne opowiadania. No to o czym ja mogę nagrać masę krytyczną ciekawszym niż to? O tym, jakiego ogórka zjadł sobie premier? Zimbabwe akurat? Albo nie wiem, to co mi powiedział akurat pan Kaczyński w telewizji? No nie ma nic lepszego, to jest lepsze. No to ja, dlatego będzie masa krytyczna podróżnicza, trwała. O, ale będzie. A się dzieje po prostu. Tyle się w ogóle dzieje. Ile się dzieje? Nie wiem, ile się dzieje. Właśnie nic się nie dzieje, bo jest ISO, nie? No, ale u mnie się dzieje to... Na czas lata, to jako, że w internecie zamiera życie, to to będzie jedno z nielicznych miejsc, gdzie życie będzie trwało wciąż. A teraz też mi się tylko chce. chcę. No dobrze, że się kończy odcinek, bo już mi się znudziło gadanie na no teraz. No, to, to kawał jeszcze będzie. To dobranoc, mówił Martyn, chodź, komentarze piszcie. Wróciły dzieci z wakacji na wsi. Jedno z nich opowiada... Mamusiu, widzieliśmy taką grubą świnię Jeszcze grubszą niż ty Matka posmutniała i zaczęła popłakiwać Widząc to podeszła młodsza z nich Córeczka i mówi Nie płacz mamusiu, to nieprawda Nie ma grubszej świnia od ciebie